Serdecznie witam w dzisiejszym podcaście. Pod koniec tego podcastu będzie podana data, kiedy nagrywamy. To jest bardzo, bardzo rzadka rzecz w podcaście nie tylko dla rów, ale jest to bardzo, też bardzo ważna data na dzień dzisiejszy, bo to jest data, kiedy po raz ostatni pewien człowiek będzie w Dublinie, wyjeżdża do Londynu, zmienia stan skupienia, zmienia miasto. Chciałem będzie zmieniać dziewczynę, ale to nieprawda, bo dziewczyna była ta sama od bardzo, bardzo dawna no i witam was w ten piękny, słoneczny, jesienny dzień bardzo słoneczny, bardzo jesienny bardzo piękny, bardzo dubliński. jestem tutaj w otoczeniu dwóch przystojnych mężczyzn którzy chwilowo reaktywują akumulator znaczy chwilowo ich nie ma koło mnie, ale siedzą w garażu obok i próbują reaktywować akumulator pewnego samochodu, a ja skorzystam z okazji chciałbym się pożegnać pomimo tego, że zapalenie krtani, pomimo tego, że bardzo ciężko mi się mówi, że łykam jakiś ohydny syrop, to udzielam mi się głosu i chciałbym się pożegnać z Dublinem, z Irlandią i z podcastami, które przez ostatnie dwa miesiące się zdarzały. Czyli krótki podcast, taki, jakby to można powiedzieć, łączący właśnie podcasty dublińsko-irlandzkie z podcastami podróżniczymi, czyli będzie troszeczkę podróżowania, będzie y, opowieści o podróżach, ale nie, nie tylko takich, które były z punktu A do punktu B, czyli jak moje amerykańskie podróże, jak już wspomniałem, Atlanta, Los Angeles, San Francisco, potem Nowy Jork, Detroit, takie palcem po mapie, ale będą też podróże takie sentymentalne, podróże ludzi oparte na wspomnieniach, podróże ludzi, yeah, thank you. Będą podróże... Będą podróże... Um, będą podróże, jak już wspomniałem, sentymentalne i różne inne takie um, opowieści. Nie tylko irlandzkie, nie tylko dublińskie, ale opowieści o ludziach i ich przemyśleniach. Zatem tak będzie przez najbliższy miesiąc i troszeczkę, bo to już ostatnie podrygi tylko NITGOLORU w tym roku kończymy sezon z tego z tego, co mi wiadomo na początku grudnia, dokładnie nie wiem jak to wyjdzie kiedy jest wtorek grudniowy ale, ale tak, to, tak to wszystko wygląda zatem cieszę się na, ten nowy, na tą nową serię na to co się stanie na to, że będę mógł pokazać coś innego rozmawiałem jakiś czas temu z Andrzejem Famielcem troszeczkę utyskiwał na moje podcasty, on zawsze utyskuje na, na poziom w moich podcastach, ale poziom nie jakościowy, merytoryczny, tylko na poziom techniczny, że czasem jest za głośno, czasem jest za cicho, no takie rzeczy, wiecie dokładnie, ale tłumaczyłem się jemu z poziomu właśnie mm, zainteresowania podcastami, że musiałem troszeczkę wymieść, posprzątać w, w tym, co się dzieje u mnie w szufladzie podcastowej, czyli Kilka podcastów sprzed roku, kilka podcastów z tego roku, czyli ogólnie mówiąc krótko sprzątałem w mojej szufladzie podcastowej. Troszeczkę podcastów było, jak już wspomniałem, może przeterminowanych, ale wiedziałem, że, że wiązały się z fajnymi momentami, wiązały się z fajnymi, ciekawymi chwilami wiedziałem też, że nagrałem je dawno temu i trzeba je jednak kiedyś opublikować więc jeśli, jak to się mówi po angielsku, znaleźliście je nie do końca ciekawie to przepraszam <kluzny> tak, to moja, moje zapalenie krtani, niestety się odzywa zatem jeśli znaleźliście je czy tak się znowu wyrażę po angielsku nie tak bardzo ciekawie, to przepraszam, ale to były, taka, to były takie odkurzania jesienne, to były takie sprzątania w moim archiwum podcastowym i tak ostatnio przeglądałem jeszcze jakieś 7 czy 8 odcinków, które można by wcisnąć, znalazłoby się gdzieś tam zika i z różnych innych miejsc. Um, ale pomyślałem, że nie wszystko, co nagrywam, nie wszystko, to musi być upublicznione, bo nie wszystko uważam, po pierwsze jest ciekawe, nie wszystko po prostu trzeba na no siłę wrzucać, zatem mam nadzieję, że kolejne odcinki jak już wspomniałem, turystyczno krajoznawczo sentymentalne zmienią troszeczkę i klimat, i rytmy, bo będzie. Przyszła reszta. Barnowa zamówił. Parynawa zamówił organik hamburgera, Tomek zamówił fajne jajka, to się nazywa po angielsku, pouched eggs, czyli takie jajka albo wrzucane do wrzątku, albo wrzucane do oliwy, nie pamiętam dokładnie i one jakby białko się ścina, ale żółtko w środku jest dalej lejące. Przepraszam, to tak krtani. Chyba po sześciu latach nagrywania, 6 lat polskiego podcastingu, w wy wykonaniu jedgodlarów, chyba przyszła, przyszło w końcu pierwsze zapalenie krtani. No i nie wiem, czy to jest mój koniec, czy podcast Nie tylko dla orów. Wiem, że coś się źle dzieje, złego. No ja miałem sałatę, taką dobrą. W każdym razie, w każdym razie kończymy irlandzki sezon, można by powiedzieć, podcast Nie tylko dla orów. Bardzo smakowicie i bardzo, bardzo wytwornie, bo knajpa tutaj u Barnaby pod domem, bardzo fajna. Jak słyszycie, pełno ludzi, fajna muzyczka gra. Słońca pięknego nie widzicie, ciepłego, ciepłej temperatury nie czujecie, ale to nie znaczy, że, że Irlandia jest całkowicie zimna i niedostępna. Dzisiaj jest bardzo piękny, wiosenny dzień tej jesieni. Jak już e, powiedziałem, 16 października, to o tym powie na samym końcu. No a cóż, e, coś jeszcze mogę Wam powiedzieć? Mogę powiedzieć, że następny sezon zacznie się z tego, co planuję na początku wiosny. Myślę, że może być to pierwszy kwiecień. Zależy, zależy jak się wszystko uda, nie powiem, że pomontować, ale no, tak się zdarza, że wyjeżdżam gdzieś bardzo, bardzo daleko. Inny kontynent, inna strefa czasowa i nie wiem, czy mi się uda to wszystko zrobić tak, jakbym chciał, ale, ale czyżbym miał talerze? Barnaba dzwoni? Chyba tak, o, przepraszam na chwilę. Tak, właśnie ten. Właśnie Barnaba dzwonił, że czeka na Asię. Coś z tym akumulatorem, jeszcze, nie? W każdym razie. Ja nie, ja jestem ok. W każdym razie. Dogram dwie minutki i ten, i, i kończymy. W każdym razie chciałem powiedzieć, że przyszły sezon zaczyna się na innym kontynencie, w innej strefie czasowej. Nie wiem, jak to się uda, wszystko dograć. Wiem, że Wojtek Kupert mi pomoże. Będzie, będzie pomagał z tego to, co mogę mam powiedzieć. A potem, potem zobaczymy, jak to wszystko będzie. Planuję zupełnie coś innego. Może, możecie uznać mnie za jakiegoś, przepraszam, za jakiegoś nie wiadomo jakiego e, cyborga, ale większość podcastów na przyszły sezon 2012 już mam zaplanowane będzie zupełnie inaczej, będzie zupełnie poważnie, będzie zupełnie tak zupełnie inaczej, tak bym chciał to powiedzieć. No i tyle myślę. Został nam niecały, nie troszeczkę więcej niż miesiąc do końca tego sezonu. Zostało nam kilka podcastów, a ja już planuję wszystko na przyszły rok. Zatem będzie ciekawie, będzie interesujące, będzie zupełnie zupełnie inaczej. No i tyle myślę. No i tyle myślę i i chwila muzyki, chwila reklam i wracamy do Tomka, który siedzi po mojej lewej stronie Tomek powie co myśli i, i kończymy już naprawdę bo już dzisiaj się rozgadałem trochę bez sensu ale, ale tak to będzie zatem do usłyszenia i wracamy za chwilę z Zielonej Irlandii z Wyspy za Morzami henna z krajach wspólnoty europejskiej nadaje nie tylko dla orłów przyjemny głos przyjemnego kurwa tego bruneta dzień dobry, wieczór Witam. Tego głosu bardzo dawno nie słyszeliście w podcastie, nie tylko dla Orów. Bardzo, bardzo dawno. A ze względu na to, że owy podcaster, były, udziela się inaczej? Nie, nie. Podcasterem byłem się nigdy nie jest, podcasterem się jest i się już zostaje. Częstotliwość się zmienia, ale wątpliwość, czy, e, kiedy tak. nagrywać kolejny odcinek zawsze jest, zawsze pozostaje. Serdecznie witamy w dzisiejszym odcinku podcast nie tylko dla orów. Przed mikrofonem Filip Was Wasz. Jeszcze raz. Okay. W tym Zoomie na przykład, jak zaczynam gadać, to on pierwsze sekundę, dwie bardzo głośno nagrywa, wiesz? Masz I masz na... automatyczną... Tam. No, mam automatyczną, no, to ale ten... Właśnie. Ale, no. W, ale na przykład, wiesz, jak, jak, jak, jak zaczynam nagrywać, to, to widzę, w którym momencie zaczynam jakby, wiesz, nowo zdanie albo coś, nie? Czasami. To auto levels, tak? No, tak, auto levels, tak. mam, mam coś takiego, nie? No, tak. To jest A ok, ok to jest no. takie właśnie no. ten, taki, on, no. Trzeba pamiętać o tym, żeby... No. Żeby no. zacząć... 1, 2, 3, no. Tak, tak. no. I on się dopasuje, no. Bo no. jak od razu zaczniesz, to masz no. przesterowanie. No. Thank you. Dobra, do tego, do. Niedziela, 6.15. Jak zwykle Dawidziński z mikrofonem, ale tak jak wspomniałem na początku, trzeba się zgłosić do szefa, czyli człowieka, który wymyślił to całe zamieszanie czyli Barnaba F. Dorda. Chciałem się spytać, o co, o co chodzi dzisiaj? 6.15, niedziela rano? Słyszałem, że będą cztery śniadania, dzisiaj Dokładnie pierwsze. Dokładnie tak. 6.15 rano, bardzo mały ruch uliczny i był ruch pieszy na drogach. Wszyscy jeszcze śpią i starają się odespać to, co się działo wczoraj. Tak. Nie wszyscy, bo my Nie jesteśmy zwarci gotowi by wspólnie zjeść śniadanie. Mam nadzieję na dachu. U... I wcale niewielkanocne. Tak, takie śniadanie, śniadanie niedzielne, zamiast mszy tak. śniadanie po prostu. Barnabo mało wygadany, ale to wiadomo, że 6 rano to ludzie nie gadają. On teraz będzie się łączył z bazą i starał się dowiedzieć jak dojść na ten dach. A my cóż, bardzo krótko dzisiaj, będzie 5 minut, może 6, żeby ten podcast nie przedłużać, cztery razy na przykład 8 minut i tak to będzie I, i posłuchajmy, co będzie mówił z kierownikiem pierwszego śniadania, czyli szefa cateringu Filip S., zwany też Wielka Noga. Wielka Noga? Tak, podobno ma 44 nogę. Tak. No. Nagram coś, bo robię taki podcast, taki będzie 8 razy 4, czyli teoretycznie będą 4 podcasty o śniadaniu. Zobaczmy, czy się uda, wszystko nagramy dzisiaj no z pierwszym śniadaniem. Przed chwilą z Barnawą rozmawialiśmy na temat y, śniadania, bo to on wymyślił i chciałem się spytać, rozmawiamy z Filipem, który jest y, gospodarzem pierwszego śniadania. Chciałem się spytać, co dzisiaj w menu prawdopodobnie będzie hmm. i dlaczego się kolega zgłosił na Ochotnika jako pierwsze śniadanie? Zgłosiłem się na ochotnika na pierwsze śniadanie, bo chcę mieć to już za sobą, więc e, na śniadanie dziś e, mistrz kuchni poleca łososia, e, ser brie, ogórki kiszone, nie, ogórków kiszone chyba nie będzie. Hej, how are you? We have a chat here. To znaczy ja nie pracuję, pracuję, to jest mój kolega, Derek mm -hmm. Mooney, ja nie pracuję w The Mooney Show, ja pracuję mm -hmm. przy The John More Show, Aha. ale znam się z Derekiem i Derek... So, e, kiedy zaproponowałem, że mógłby nam pomóc w czasie naszego spotkania dzisiaj, on bardzo chętnie się zgodził, żeby zagrać jakby rolę prezentera w naszym udawanym programie, czy w naszym ćwiczeniu studyjnym, a gdyż Derek ma na pewno większe doświadczenie w prezentowaniu programów radiowych niż ja, więc ja wolałem się z tego, że tak się, wy... że się tak wyrażę wyłączyć i pozostawić to w rękach profesjonalistów. Tak i właśnie... Marcin, czekamy na wejście na statek Escobara. Yy, oj, poczekaj, bo ci majtkowie. Czy będzie tak wesoło? Nie wiem, bo nie jesteśmy podlani jeszcze, ale zaczynamy testować całkowicie inne piwa. Piwa, oczywiście, angielskie. Angielskie ale, angielskie Bitery. Żadne, żadnego ale, pijemy wszystko. Ale tak. Ale dobrze. No to... A jeszcze z miejsca to ja jestem w miejscu mail, mail coach. Więc y, ja proponuję zabawę w losowanie. chciałem Kamil chciałem się spytać. Dzisiejszy podcast jest pod wpływem, to po pierwsze, a drugie jest pod wyzwaniem, czyli Mahura party kawalerski, sześć kawalerów. Jeden, no, już nie, nie prawie, ty, prawie. Tak, jeden, niestety, już prawie zajęty. Chciałbym się spytać, kiedy twój ślub? Jutro. A, po pytań, to ja Odpowiem o... Ci tak jak mojej babci, jutro. Dziękujemy. <słyszy> <si castle> <słyszy> raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, <słyszy> Chciałem zobaczyć, czy mikrofon działa. Nie tylko dla samotnych. Nie tylko dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla Orłów. Kończymy dzisiejszy podcast. Kończymy dzisiejsze rozmowy i kończymy naszą serię irlandzką, czyli kilka podcastów z Irlandii. Zaczęło się ciekawie, potem popołudniówka w Docklands, potem różne inne takie imprezy. Wieczór kawalerski, kolegi, który siedzi po mojej lewicy no i tyle myślę a propos Irlandii, to tyle myślę a propos naszych... Dablińskich klimatów. Następne podcasty będą już podróżnicze, czyli wrócimy ze Stanów, może zaglądniemy do Australii, może zobaczymy jak było w Wietnamie też, może zobaczymy, może zobaczymy co było w Stanach. To wszystko jest w planach. A żeby, żeby skończyć bardzo dobrze nasz irlandzki serial, chciałem się spytać kolegi, który siedzi po mojej lewicy. Um, jak on kończy swoje irlandzkie przygody? Bo Tomasz, który siedzi, jak już wspomniałem, po mojej lewej stronie, dzisiaj chyba jest ostatni raz tak oficjalnie w Irlandii, bo przeniósł się do metropolii wielkiej, europejskiej. No i Tomaszu, jedno zdanie. Chciałem się spytać te Twoje 10 lat w Irlandii. Co to zmieniło w Twoim życiu? Takie typowe, zwyczajne pytanie. No może powiem na, na wcześniejsze pytanie, jak się kończy mój pobyt w Irlandii. A kończy się dzisiaj... O godzinie 18 w Erlingusie, także tak. Po bardzo ciekawej i dość niespodziewanej imprezie wczoraj wieczorem, czyli prawda. oficjalnym zakończeniu Twojego pobytu. E, tak, to prawda. Była bardzo, bardzo, bardzo miła impreza wczoraj z filmami, ze zdjęciami i tego typu e, tego typu rzeczami. Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 20.00 Pierwsi goście przyszli o godzinie za 15.10. Więc, więc jakby wszystko stało się zgodnie z tradycją A z tradycją, którą sam chyba zapoczątkowałem I wprowadziłem do, do naszego towarzystwa Więc jakby mam się czym, czym też pochwalić Nie wiem jak teraz moi, moi, moi przyjaciele na kogo będą czekali za, za każdym razem, żeby rozpocząć imprezę Albo żeby chociaż móc gdzieś i dalej pójść Ponieważ jak to powiedział jeden, jeden z, z wykonawców czy, czy, czy, czy, czy E, rozmówców na filmie, że, że właśnie e, poczuł zupełnie nowy, sposób, e, zupełnie nowy sposób czasu, jeżeli się umawia na, na siłę, wiadomo, że to będzie 9.30. No i tak właśnie, tak, tak, tak, tak, teraz dzisiaj wstaliśmy rano, jest godzina 14 czy 15 nawet. Czas na śniadanie? Czas na śniadanie, bardzo, bardzo dobre śniadanie, otwarte akwę wodny, jest 28 stopni, 16 października 2011 roku, więc śniadanie w sposób taki lekko rozczarowujący żegnam, ja myślałem, że będą potoki, potoki, potoki deszczu, drugi deszczu płynący z nieba. Nie Tomek tak. odbiera telefon, tak bardzo rzadko podajemy w podcaście nie tylko dla orów datę, ale to jest data bardzo, bardzo ważna, bo to jest ostatni weekend Tomasza w Dublinie i Tomasz więcej tu nie wróci. Mieszkał tutaj taksówka 10 taksówka lat, mieszkał tutaj 10 lat i, i tak to bywa. Będzie go nam brakowało, będzie mi osobiście brakowało tych wszystkich spotkań, imprez i różnych innych rautów. No i Barnaba już jedzie? Nie, spadł Co zrobił? To idziemy go zapchać? To ja mam poczekać, co? Czekaj, dobra? i tak to bywa, tak to bywa, Tomasz popilnuje, no tak to bywa um... Tomasz odszedł ale pamięć o nim na pewno nie, nie odejdzie znaczy nie chcę powiedzieć, że się wzruszam albo coś takiego bo to kawałek damińskiego mojego naszego tutaj doklancowego życia i Tomasz bardzo, bardzo bardzo dobrze się w to wszystko wpisał, organizował i i szkoda, że tego nie widzicie, bo to niestety jest tylko podcast, ale film, który wyprodukował Barnawa z większością imprezowiczów, która się wczoraj tutaj bawiła, z nami pokazuje, że grupa była bardzo dobrze związana, bardzo dobrze scalona, no i właśnie, właśnie pokazało to, że przez te parę lat tutaj na emigracji stworzyła się bardzo mocna grupa, nie tylko imprezowa, ale także robiliśmy fajne rzeczy a propos a propos właśnie integracji środowiska, integracji Polonii. Tak to było, tak to było. To tyle i zapraszam na kolejny podcast, który będzie prawie bez słów powrót do moich amerykańskich opowieści, czyli podróż, prawie bez słów, podróż moja ze Stanów, dwa pół roku temu, kiedy przez Atlantę, poprzez San Francisco, Los Angeles, Nowy Jork i Detroit zwiedziłem Stany, poznałem kilku ciekawych podcasterów i kilka ciekawych osób, zatem zapraszam. Będzie coś innego, ale może Wam się spodoba. Zatem zatem, to tyle myślę i do usłyszenia w następnym podcaście.